nie mówiąc o bitce z przedstawicielami gildii morderców. Możesz wstać? Sargior spróbował i zaklął najszpetniej jak umiał. Co to za dialekt? Brzmi nieźle! Uśmiechnął się Mandraks. Nie wstawaj za wcześnie na to. Rana musi się zasklepić. Poczekaj tutaj. Czarnowłosy opuścił polanę i wskoczył w las. Sargier czekał, układając w głowie pytania. Obmyślał również odpowiedzi na ewentualne pytania Wiedźmina. Mandrak pojawił się po kwadransie. Ponownie odsłonił ranę i przyłożył do niej coś, co wyglądało jak gruby, pokryty szczecinką liść kapusty. Zapiekło. Wiedźmin usiadł obok Sargiora, krzyżując nogi. Wyrwał źdźbło trawy i włożył sobie do ust. Musisz siedzieć bez ruchu, póki rana choć trochę nie okrzepnie, dzieju. A ja, jako że nie mam nic lepszego do roboty, zabawię cię rozmową i towarzystwem. Jestem wdzięczny. Za towarzystwo. I oczywiście za pomoc. Jesteśmy kwita. Moster dzieju. Śledziłeś mnie? Zapytał nagle Sargior. Tak, śledziłem cię, przytaknął Mandraks. Od miejsca, w którym cię zostawiliśmy. Dlaczego? Wstyd się przyznać, ale nie ufałem ci. Miałem cię za szpiega, wywrotowca. Twoje pojawienie się w dworzyszczu na mojej misji, która była skrywana przed całym światem, wydawała mi się podejrzana. Chciałem dowiedzieć się czegoś więcej o tobie, a zamiast konkretnych informacji powstało jeszcze więcej pytań. Sargior syknął. Rana bolała i piekła. Czy Menhit miał rację? Czy kumasz się z nekromantą? Nie bój się, nie zabiję cię, nawet jeśli okaże się, że jesteście kochankami. Sargior nie wytrzymał. Pękł. Poczuł silną potrzebę podzielenia się z kimś swym problemem, wytłumaczenia, że jest zakładnikiem, ofiarą. Opowiem ci wszystko, rzekł powstrzymując łzy. Ale to może potrwać. Biorąc pod uwagę twój stan, to mamy czas. Słucham, rzekł Wiedźmin i splunął. Sargior zaczął opowieść od tego, że w rzeczywistości nazywa się Sergiusz, od warunku, jaki postawił mu Gillon. Nie pominał żadnego detalu, wpadł w niemal histeryczny słowotok. Mandraks nie przerwał mu ani razu. Po zapoznaniu się z historią Sargiora, której opowiedzenie faktycznie zajęło sporo czasu, Wiedźmin wstał, przeciągnął się. I usiadł z powrotem. Zakładam, że mówisz prawdę. Zaczął. Twoja historia trzyma się kupy i jest logiczna. Chociażby fakt, że żilą wysłał cię po łzę a wochę. Każdy człowiek przekupiony lub zastraszony nie zdałby testu magów. Ale twoje intencje były czyste. Bo nie wiesz, do czego ten eliksir może posłużyć. Czarnemu magowi. Zapadła długa i krępująca cisza. Sargior patrzył w oczy Mandraksa. Nie pozwolisz mi na to, abym oddał mu a wochę, prawda? Cio! Myślę. Na razie nasza sytuacja jest warta jedynie tego, aby wsadzić ją całą psu w dupę. Wiedźmin nie kłamał. Myślał intensywnie podpierając podbródek na zaciśniętej pięści. Biorąc pod uwagę fakt, zaczął niespodziewanie, że mamy do czynienia z nekromantą. Można założyć, że zechce on przywołać jakiegoś wyjątkowo potężnego i przy okazji paskudnego demona. Do tego celu jest mu potrzebny eliksir magów ognia. Przywołał na nasz świat ciebie, jak twierdzisz przypadkiem. Świadczy to, że nie ufa on nikomu innemu poza istotami przez siebie przywołanymi. Z tego co pamiętam, mak może przywołać lub wskrzesić jedną silną istotę lub kilka pomniejszych ożywieńców. Załóżmy, że jesteś silną istotą. Jeśli ma zamiar przywołać wyższego rangą demona, ciebie będzie musiał odwołać. Tak rozumując, możesz być pewien, że mak dotrzyma zawartej z tobą umowy. Sargior się uśmiechnął. Za wcześnie. Wypływają z tego jednak dwa zasadnicze problemy, Mosterdzieju. Po pierwsze, ty zaniesiesz muzę a wochę. I zadowolony wrócisz do swojego świata, a nam zgotujesz Hekatombę, drugą Nagashimę. Nagą co? Nieważne. Teraz rozumiem, dlaczego Menhit cię ścigał i chciał zabić. Sargior stracił resztki nadziei. Spojrzał na ręce Mandraksa, przekonany, że ten... Dobędzie miecza i dokończy dzieła mordercy. Jednym celnym pchnięciem. Z drugiej strony podjął on działania opierając się jedynie na sofizmatach. Twoja śmierć byłaby jedynie paliatywem, a nie remedium na całą tę sprawę. Pogrąża go również fakt, że kierował się jedynie domysłami. Sargior. Odetchnął. Po drugie, kontynuował Wiedźmin, między przywołanym duchem a przywołującym nawiązuje się permanentna więź i ta więź nigdy nie zanika. Dlatego dopóki żyjesz, Gilon, nigdy nie będziesz miał pewności, czy nie zechce zaprosić cię do naszego świata raz jeszcze. Sargior pobladł. Nie chciał wierzyć w słowa Mandraksa. Wpadł w panikę. Dokumentnie. Wszystkie jego nadzieje runęły niczym domek z kart. Zabiję go. Wyrwało mu się. Nie radzę, mostardzieju, powiedział Wiedźmin. Wtedy zostaniesz uwięziony w naszym świecie. Będziesz musiał znaleźć innego czarnego maga i przekonać go, aby cię odesłał, a tych plugawców bardzo ciężko znaleźć, a jeszcze trudniej do czegoś nakłonić. — Co mam robić? — jęknął Sargior. Poczuł, że traci grunt pod nogami. — Widzę tylko jedno wyjście — rzekł Mandraks i wstał. Poprawił swój miecz i podał rękę Sargiorowi. Ruszaj do wieży. Nie bacz na ranę, wszak to nie twoje ciało. Możesz je nadwyrężyć, bylebyś się nie wykrwawił. Wręcz żylonowi łzę i zażądaj natychmiastowego odesłania cię do Twego świata. Powinien przystać na twą propozycję. Ale mówiłeś, że jeśli mnie odeślę, w zamian przywoła demona i jakąś nagą sziszę. Tak, mówiłem. Choć gdyby przywołał tuzin nagich dziewek, to w ogóle bym mu nie przeszkadzał. Ale to nie czas na facecję. Myślę i obym się nie mylił, że w czasie pomiędzy odesłaniem ciebie a przywołaniem demona będę go mógł bezpiecznie zgładzić. Więź. Zostanie przerwana. Ty wrócisz do swego świata, a żaden demon nie zostanie wezwany tutaj do nas. Problem w tym, czy podołam nekromancie. Podołasz. Możesz go zabić, jak będzie zajęty swoimi czarami. Tak, zaskoczenie daje mi przewagę, ale nie wiem, czy to wystarczy. Jest tam ktoś oprócz niego? Szkielet który sprząta dolne piętro. Poradzę sobie. Znów nastała cisza. W Sargiora wstąpiła nadzieja. Mimo bólu wstał i zaczął drobić w miejscu. Wiedźmin podał mu jego sakwę. Jak ci się odwdzięczę. Kiedy wrócę do swojego domu, nie będę miał okazji do spłaty długu. A przy sobie nie mam nic. Poza tym mieczem, goleniem i czaszką Lorima oraz kamieniami teleportacyjnymi. Chyba, że zadowolą cię pieniądze, mam ich całkiem sporo. To prawda. Jeśli mój plan zadziała, nie odwdzięczysz mi się. A jeśli nie zadziała... Cóż, wtedy zobaczymy. Może jest jednak coś. Zająknął się zakłopotany i wdzięczny Sargior. Zrobię wszystko, co sobie zażyczysz. Idź już, mostardzieju. Odprawił go Wiedźmin. A gdy wrócisz do swego świata, oddasz mi to, co masz, a o czym jeszcze nie wiesz. Ale jak? Idź już i nie oglądaj się. Muszę się przygotować. Rozdział 28. Mandraks odprowadził Sargiora wzrokiem, aż ten nie dokuśtykał do zakrętu i znikł za drzewami. Wiedźmin podwinął nogi pod siebie i usiadł na trawie. Sięgnął do wnętrza katany i wyciągnął z niej dwie malutkie buteleczki. Wypił haustem zawartość pierwszej. Skrzywił się. Odczekał. Następnie opróżnił drugi zbiorniczek. Zamknął oczy, splutł dłonie i położył je na swych udach. Czekał. Ciekawe, co by się stało z jego duchem, gdyby umarł, rozmyślał Mandraks. Trafiłby do królestwa awoche, czy wpadłby... W ręce recyla. Wszak nie wierzy ani w jednego, ani w drugiego? Chyba, że w jego świecie też istnieje dualizm bóstw. Sargior wlukuł się przez las bardzo powoli. Ból stawał się coraz bardziej dokuczliwy i nieznośny. Widać, Znak wiedźmina i roślina lecznicza przestawały działać. Krew jednak przestała się sączyć. Nadzieja na powrót do domu dodawała mu sił. Nie pragnął niczego innego. Czuł, że nawet jeśli ktoś odrąbałby mu nogę, doszedłby do żilona na rękach. Byleby ten tylko odesłał go z powrotem do jego świata. Na szczęście nikt nie odrąbał mu ani nóg, ani rąk, ani niczego innego i Sargior dotarł do wieży maga. Otworzył drzwi i wszedł na dolną kondygnację. Zignorował ożywieńca i wszedł na schody, stękał i syczał, pokonując każdy stopień. Żilony już z daleka usłyszał jego jęki. Uniósł głowę z nad pulpitu. I pstryknął palcami. Szkielet podszedł do Sargiora i pomógł mu iść. Nie bez wstrętów wsparł się na kościstym ramieniu i dotarł do komnaty czarnego maga. — Kiepsko z tobą, podróżniku! — zaczął bez przywitania nekromanta. — Czy przyszedłeś do mnie, abym cię uleczył? — Wiedz, że nie posiadam. Przyszedłem do ciebie z tym przerwał mu obcesowo Sargior i wyjął z sakwy flakonik Niemożliwe krzyknął Żilon i była to pierwsza widoczna emocja jaką Sargior u niego zauważył Uza za woche zdobyłeś ją w tak krótkim czasie Zdobyłem daj mi ją Mag wyciągnął kościste ręce Sargier zauważył, że nekromanta drżał. Dopełniłem swej części umowy, rzekł, wręczając magowi eliksir. Liczę na to, że jesteś słowny i pomożesz mi wrócić do mojego świata. I to natychmiast, póki się jeszcze nie wykrwawiłem. Natychmiast? Zdziwił się mag. Natychmiast. – Dobrze więc, połóż się tam – wskazał pokryty żłobieniami katafalk. – I czekaj. Sargior z ulgą położył się na płycie z kamienia. Czuł jej chłód, a może to on stracił już zbyt wiele krwi. Żylon stanął nad nim i uniósł ręce. Coś mruczał. Sargior nie mógł zapanować nad natłokiem myśli. Myślał o Wiedźminie. Pragnął z całego serca, aby udało mu się zabić czarnego maga. Wiedział, że jeśli mu się nie uda, jego bytność w domu może zostać w każdej chwili zagrożona. I przerwana. Przypominał sobie także przygody, których doświadczył w Waren i okolicach. Stwierdził, że jeden tydzień w Beanes dostarczył mu więcej wrażeń niż jego rodzinne miasto przez całe życie. Pomyślał, że kiedyś zatęskni do tego świata. W ostatniej chwili zląkł się, czy żylonnie nie zechce go zabić, skoro już nie jest mu potrzebny. Nie zabił. Sargierowi pojaśniało przed oczami. Błysk, ból, jakby rozrywało go stado wilków, ogłuszenie, uczucie przytępienia. Otworzył oczy. Długa jarzeniówka. Raziła go ostrym, wściekle białym światłem. Rozdział dwudziesty Jechał autem. Kierował jego ojciec. Obok siedziała matka, spokojna i uśmiechnięta, aczkolwiek wycieńczona. Dokroćset. Marcowego bym się napił, pomyślał w duchu gimnazjalista, gdy auto zatrzymało się na skrzyżowaniu, a on dostrzegł reklamę znanej marki piwa. Jak tylko wydobrzeje, to kupię sobie co najmniej czteropak. Obiecał sobie. Sergiusz? Odezwał się z nadkierownicy ojciec. Słucham. Mam do ciebie pytanie. Osobiste. To moje ulubione. Co w twoim plecaku robiła butelka z sikami? Sergiusz się roześmiał. Z czego się śmiejesz, musiałem się z tego gęsto tłumaczyć sanitariuszom, potem lekarzom. Mniejsza z tym, tato. Mniejsza z tym. Saga Egmont i Nowe Res dziękuję za wysłuchanie audiobooka. Czytała Bożena Furczyk. Realizacja Markowe Studio.